Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Jak informował dziennik Gazeta Prawna, od stycznia do czerwca tego roku działalność gospodarczą rozpoczęło aż 250 tysięcy osób. Zdaniem specjalistów od rynku pracy, takie zainteresowanie prowadzeniem firmy jest charakterystyczne dla czasów gorszej koniunktury. Dla wielu osób po prostu tracących pracę, pracę etatową, założenie jednoosobowej firmy to ostatnia deska ratunku. Co ważne, rozpoczynający działalność mogą liczyć na bezwzrotną dotację z Unii Zakładający firmę może również skorzystać z dwuletniej ulgi w opłacaniu składek do ZUS. Jest to szczególnie ważne, bo to, co bardzo często przyczynia się do upadku, to właśnie obciążenia wynikające z tzw. kosztów pracy. Problem w tym, że rozpoczynający działalność czasem nie wiedzą, co czynią. Koszty prowadzenia firmy są ogromne. Zatem według ekspertów spora liczba firm w tym roku założonych zostanie po prostu zlikwidowanych. Czy na swoim jest łatwiej? To pytanie na dziś, a moim gościem jest pan Mateusz Gaczyński, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry W Otwarciu własnej firmy towarzyszy zazwyczaj duży entuzjazm. Bierzemy sprawy w swoje ręce, jak namawiali nas przez lata politycy. Zostajemy biznesmenami. Wydaje się nam, że droga do dobrobytu jest szybka i przyjemna. Zetknięcie pana zdaniem z codziennością bywa bolesne? Wiele firm jest szybko zamykan zamykanych. Dlaczego pana zdaniem to towarzyszy nam po prostu brak pewnej świadomości? Częściowo tak, natomiast jeżeli mogę, to polemizowałbym z Pana stwierdzeniem z początku Pańskiej wypowiedzi, to znaczy, że to jest ostatnia deska ratunku. E Moim zdaniem lepiej o tym mówić, że to jest tak naprawdę szansa na dalszy rozwój, bo... Nowe, mi... nowe, otwarcie, nowe tak? otwarcie, Nowe otwarcie i, i du, duża pozytywna zmiana w większości przypadków. Jak pokazują statystyki polskie, które nie odbiegają zbytnio od statystyk europejskich, średnio w Polsce zamykanych jest rocznie około 20% nowo powstałych firm. I to jest właśnie ten taki margines, może nie margines, ale ta część tych biznesmenów, którzy że w zetknięciu z twardą rzeczywistością, bo tak jak pan powiedział, ona jest czasami twarda, nie, nie radzą sobie. I tak jest wszędzie. Tak jest wszędzie, nie jesteśmy wyjątkiem, a nie odbiegamy bardzo na plus, ani bardzo na minus w tym akurat elemencie. Na pewno jesteśmy bardziej przedsiębiorczym narodem niż inne narody europejskie, co potwierdzają liczne badania zarówno nasze, jak i Komisji Europejskiej. Ważne jest, to, żeby... Ja szczerze byłem, że jestem bardzo zadowolony z tego, że w tym artykule w gazecie prawnej pojawiło się stwierdzenie, że te 40 tysięcy, czy inna kwota, którą dostanie przedsiębiorca z Urzędu Pracy, czy z innego miejsca, to jest tak naprawdę e, początek, który nie gwarantuje sukcesu, bo wielu przedsiębiorców, czy ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, traktuje te 40 tysięcy jako coś, co pozwoli im przetrwać, utrzymać się na rynku i funkcjonować nie wiadomo jak długi okres czasu. A to może się okazać złudnym przeświadczeniem. To najczęściej jest złudnym doświadczeniem. To znaczy, jeżeli ktoś buduje firmę tylko i wyłącznie na tych pieniądzach, które dostanie z takiego czy innego źródła, na pewno poniesie porażkę. Firma nie będzie na rynku funkcjonować, jeżeli nie będzie oparta o dobry plan rozwoju swojej działalności. Kiedyś Mówiłem ze słuchaczami na temat uczciwości w prowadzeniu działalności gospodarczej, to taka propos troszkę tego zetknięcia się, o czym Pan mówił ze smutną rzeczywistością, większość uważa, że nie da się uczciwie ponosić obciążeń podatkowych czy i jeszcze zarobić. Smutne, prawda? E, smutne, ale nie do końca zgodne z prawdą moim zdaniem. E, o czym świadczy e, około? ponad 800, milion osiemset tysięcy aktywnych przedsiębiorstw w Polsce, które funkcjonują e, i ja podejrzewam, a nawet jestem przekonany, że w zdecydowanej większości zupełnie zgodnie z prawem e, od dłuższego czasu i odnoszą sukcesy. Na, na bazie tego, że mamy tak dobrze rozwiniętą e, bazę przedsiębiorców, e, można powiedzieć, że ominą nas ten najgorszy, e, te najgorsze skutki kryzysu, które trapią e, i będą jeszcze trapić przez najbliższe kilka lat. To z jednej strony, w z, Zachodnią. a z drugiej strony chyba to dotyczy najczęściej tzw. Tak mikro e, przedsiębiorców, czyli tych zatrudniających, powiedzmy, do 9 do 10, do 10 osób. osób. tak. E, owszem, oni funkcjonują, ale kosztem, na przykład, długów w zusie. 呃... Uh tak, natomiast to o czym Pan powiedział, istnieją instrumenty, które e, pozwalają zmniejszyć te zobowiązania publiczno-prawne, przynajmniej w pierwszym okresie funkcjonowania e, działalności gospodarczej. Poza tym e, nie jest też tak, że przedsiębiorca w tym, mówiąc w dużym cudzysłowie, brutalnym świecie biznesu jest pozostawiony samemu sobie. Jakkolwiek niedoskonałe może wydawać się wsparcie, które oferują instytucje otoczenia biznesu, czyli wszystkiego rodzaju izby gospodarcze, e, firmy doradcze, e, Punkty informacyjne, konsultacyjne. E, przedsiębiorca ma na, naprawdę bardzo szeroką możliwość zwrócenia się o pomoc, poradę, czasami płatne doradztwo, mhm. e, które pozwoli mu lepiej funkcjonować, zoptymalizować swoje koszty. E, Do kogo może się zwrócić? Pierwszym krokiem, który może wykonać i tam dostanie informacje za darmo, to jest sieć punktów konsultacyjnych, 111 punktów na terenie całego kraju, które funkcjonują w oparciu o e, materiały, procedury przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. E, tam od, przedsiębiorca otrzyma e, informację dotyczącą właśnie prowadzenia dział, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, tego jak ją na jakie wsparcie może liczyć jak rozwijać tą działalność gdzie udawać się po bardziej skomplikowane doradztwo gdzie uzyskać szkolenia to wszystko jest dostępne za darmo, wystarczy tylko znaleźć najbliższy sobie punkt konsultacyjny za pośrednictwem strony internetowej i tam konsultanci systematycznie przez nas szkoleni takich informacji udzielają. Ostatnio wprowadziliśmy naprawdę dość duży pakiet informacyjny dotyczący funkcjonowania firm w czasach kryzysu, także jeżeli ktoś ma jakiś problem dotyczący tego e, obecnej sytuacji rynkowej, może tam się udać i tam taką informację dotyczącą na przykład e, wierzytelności, sposobów ich w indykacji, e, zarządzania finansami, taką informację tam uzyska. Stała umowa o pracę nie daje, wiemy, tylu możliwości czasami zarobkowania, nie daje możliwości odliczeń, e, co prowadzona działalność, ale dla wielu ludzi m, okazuje się jest marzeniem, bo wiąże się z nią e, po prostu święty spokój. E to czasami bywa bardzo złudny święty spokój, o czym świadczy choćby przykład przywołany w artykule w gazecie prawnej człowieka, który nie cierpiał swojej pracy na etacie i teraz jest szczęśliwym człowiekiem, że może rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą nie ma jednej recepty, to znaczy etat nigdy nie jest ratunkiem i miejscem, gdzie człowiek zawsze będzie szczęśliwy, jeżeli ktoś trafi na pracę, która mu nie będzie odpowiadała z różnych względów, choćby będzie niezbyt sympatyczny szef, albo atmosfera w pracy będzie nieprzyjazna, mhm. to będzie się czuł gorzej, niż by sam prowadził działalność gospodarczą. Ja mam wrażenie, że wiele firm pada, bo nie są w stanie odprowadzać składek za pracowników do ZUS-u. ZUS, jak wiemy, przestał być pobłażliwy, bardzo trudno o umorzenia, ewentualnie można rozmawiać o rozłożeniu na raty zobowiązań. Co się stanie? W efekcie przybędzie bezrobotnych, nie sądzi pan? Ponadto pracodawcy w tych małych firmach, w tych mikroprzedsiębiorstwach, no robią co mogą, to nie jest tajemnicą wielką, by do ZUS-u odprowadzać jak najmniej. No to wszystko jest dosyć chore. Nie sądzi pan, że problemy z fusem będą się tylko potęgować? E, to jest jedna strona medalu To znaczy to, że e... Przedsiębiorcy nie odprowadzają składek do ZUS-u, yy, powoduje problemy. Znaczy, yy, z powoduje problemy po przedsiębiorców, bo te składki kiedyś być może trzeba będzie odprowadzić łącznie z yy, odsetkami. Yy, one nie ulegają przedawnieniu. One nie ulegają przedawnieniu. Natomiast z drugiej strony, należy też patrzeć na to, że yy, składki, które trafiają do FUS-u są dochodami budżetu państwa. Budżet państwa ma różne, bardzo sztywne zobowiązania. Zacznijmy choćby od wypłaty rent i emerytur właśnie z, ze środków FUS-u. To jest mechanizm, czy może nie zamknięte koło, ale mechanizm naczyń połączonych. Jeżeli w którymś momencie przestajemy dolewać do tego mechanizmu, e, on e, przestaje być wydajny. Że to jest, to jest, emerytury, prawda. Renty, to jest zaciłki, prawda. To jest prawda. renty, pomoc społeczna. Tak, tak. To jest prawda, o czym Pan mówi. Tyle tylko, że płacący dzielnie i finansujący FUS czasami zadają sobie pytania, czy aby te wydatki z FUS-u no, nie są nad wyraz rozbudowane, nie są... Zbyt radusna. Eee, na pewno. Wydatki z FUS-u nie, nie, są, nie są wydatkami optymalnymi, które chcielibyśmy mieć, ale to jest kwestia tego, że tak, a nie inaczej zostało w Polsce skonstruowane e, przez e, Sejm prawo. E, rząd, który jest władzą wykonawczą i musi respektować prawo ustanowione przez e, parlament, musi w ka każdorazowo w budżecie zarezerwować środki na to, żeby pokryć wydatki, które są wydatkami sztywnymi w oparciu właśnie o ustawy uchwalone przez Sejm. To wszystko wszystko prawda, tylko przyznam, że ja nie muszę udawać, że, że to wszystko mi się podoba i się na to godzę. Wróć... Proszę spojrzeć też na to od tej strony. Odprowadzając składki do ZUS-u, czy jako pracownik, czy jako, praco czy jako pracodawca, mm -hmm. stajemy się elementem umowy społecznej, z której kiedyś też będziemy czerpali korzyści, bo kiedyś każdy z nas mm -hmm. będzie emerytem czy, czy rencistą. Ależ pan trafił. No właśnie ja podjąłem taką umowę społeczną z państwem w ramach umowy ile to z mojej pensji będzie odprowadzonych do otwartych funduszy emerytalnych i zdaje się, że niedługo ta umowa zostanie wypowiedziana. Ale o tym może porozmawiamy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Proszę bardzo. Mateusz Gaczyński, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest Państwa gościem 18 minut po południu. Pan Waldemar napisał, z Gdyni prowadząc działalność mam większy wpływ na to, czym będę się zajmował, ale tak jest w życiu, jedni pewniej czują się za kierownicą, inni jako pasażerowie. Po stracie pracy etatowej od siedmiu lat prowadzę działalność i jest mi z tym dobrze. 7 trójek kierunkowy 0 22 Za, a nawet przeciw. Czy na swoim jest łatwiej? Panie Robercie, witam, Halo. Dobre, panie Kubo. Dzień dobry Panie dobry. witam serdecznie na swojej wcale nie jest łatwiej i życzę wszystkim powodzenia, żeby im się udało. Ja od 10 lat męczę się miałem już 4 spółki właśnie wczoraj sprzedałem udziały w jednej bo jest trudno i tutaj cały czas się wspomina, że ZUSy wykończają firmy podatki podatki się płaci wtedy, kiedy się zarabia ZUSy się płaci od pracowników, to są tak naprawdę ich pieniądze, a nie pracodawcy tylko one są tak podzielone problem pracodawców polega na tym, że nie ma pracy a jak jest praca, wystawiamy fakt to my, nie dostając pieniądze za to płacimy od tego podatki. To jest to, co wykańcza wszystkie firmy w całym kraju i gdyby to zostało rozwiązane, to by nie było większych problemów, bo płynność finansowa jest najważniejsza w firmie, to jest to, co po prostu wykończy każdego, bo jeżeli ktoś potrafi sobie poradzić i ma pracę i znajdzie pracę, znaczy zlecenia, to, to wtedy jest w porządku, ale jeżeli zleceń i, i, i, i zrobić, zrealizować zlecenie, że nie dostaje, za nie pieniędzy, odpłaca, nie mm -hmm. musi odprowadzać podatki, to wykończy największą firmę. To częsty argument. Mi, że, że to, jest, to jest najważniejszy problem w naszym kraju, że my płacimy za coś, za co nie dostajemy pieniędzy a faktura jest, to jest tylko umowa pomiędzy Obiecuję, że a kupującym. Obiecuję, panie Robercie, że niebawem za kilkanaście minut wrócę do tego wątku, do tego problemu. Pani Marta napisała. U mnie było zupełnie odwrotnie. Założyłam działalność, żeby dostać pieniądze z Unii, kupić sobie kilka fajnych urządzeń. Plan był taki, że zamknął po roku, czyli po tym okresie, jakiego wymaga dotacja, a tymczasem wszystko tak dobrze się układa, że rozwijam firmę i w przyszłym roku mam zamiar dać pracę innym. Pan Grzegorz, halo? Dzień dobry, witam Dzień dobry panu. Ja chciałbym zapytać naszych ekspertów, jak wygląda sytuacja kobiet, które założyły działalność gospodarczą i nie mogą dać w ciążę, bo nie ma odpowiedniego zabezpieczenia finansowego dla młodych mam. To a propos audycji o polityce prorodzinnej i taka ciekawostka, zabezpieczenie osoby która przejdzie na chorobowe płacąc niższy złot, ja jestem taką osobą wynosi mhm. e, miesięcznie około 400-500 zł także nie ktoś próbuje przeżyć za to, także będąc na przykład osobą, która złamała nogę lub czwórkę. Pan Wiktor napisał: Mam 26 lat. Przed rokiem założyłem własną działalność. Otrzymałem dofinansowanie z Unii. Korzystam także ze zniżek ZUSowskich. Firma prosperuje, zarabia na siebie. Wciąż jednak obawiam się momentu wyższych opłat do ZUS-u, które nastąpią już za rok. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry, Panie Kubo. Witam. Panie Kubo, ja pół swojego życia pracuję na swoim. To jest 26 lat. To jest czasu. Mhm. Kiedy zaczynałem takich jak ja w okolicy, było nas z 10. Teraz zostało nas na tym dwóch. więc to prowadzenie nie. Nie zawsze idzie tak bardzo gładko. Będąc pracownikiem w firmie, interesuje Pana praktycznie wypłata. W zasadzie problemy zaczynają się, jeżeli właściciel nie wypłaca pensji. Dopiero mm -hmm. interesują się ludzie, dlaczego w firmie je źle. Tak, to w zasadzie rzecz jest jakby obok, jakby obok nich można byłoby iść... No ale trudno na... się dziwić, wie pan, to jest taki model idealny, kiedy tak, tak, tak, te, ten pracownik identyfikuje się z pracą, przejmuje kłopotami znaczy, pracodawcy, to bo to są wspólne problemy. Wprowadzić swoich, swoich, swoich, u swoich pracowników w typu, różne zjazdy integracyjne tego typu rzeczy, żeby oni się identyfikowali z tą firmą. Jasne. Trudno, trudno małemu warsztatowi zrobić zjazd integracyjny, jak jest powiedzmy, ten pracodawca i uczeń. To akurat nie ale w każdym razie jest ciężko panie Kupo, bo można byłoby iść na tak zwaną państwową czyli iść do kogoś do pracy ale znamy po to tylu latach przyzwyczajony do bycia nie zależy. nie jest się podporządkowanym, czyjej decyzja, tutaj raptem ktoś mówi że trzeba to to i to zrobić możemy mieć inne zdanie i w tym momencie zaczyna się konflikt, tak mam przykłady właśnie z moimi kolegami którzy poszli pracować gdzieś u kogoś, jest po prostu ciężko no znamy na tą miskę tak zwaną miskę się zarobi ciężko jest na rozwój firmy a co do tak zwanego świętego spokoju że przechodząc na swoje ma się święty spokój wprost przeciwnie, czek jest związany nie, ja nie. Do budy, mm -hmm. bo będąc nawet chorym trzeba do tej firmy przejść, ja mam w tej chwili problemy z kręgosłupem a muszę przyjść tutaj, bo są klienci umówieni trzeba się z nimi porozmawiać ewentualnie przełożyć tą, tą, tą, tą wizytę w warsztacie w jaki sposób z tym człowiekiem dogadać się nie można ich zostawić na pastwę losu zostawić bramy zamkniętej, i powiedzieć pana Andrzeja nie ma no tak 7, trójek kierunkowy 022. Dziękuję, pozdrawiam. Czy na swoim jest łatwiej? Jeremi Mordasewicz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Lewiatan. W czasie, kiedy gospodarka hamuje, kiedy wynagrodzenia nie wzrastają tak jak w poprzednich latach i nie wzrasta zatrudnienie, czyli ludzie mają mniej pieniędzy do wydania, zakładanie własnych firm nie jest łatwe, ale zawsze jest... Y można powiedzieć wiele do zrobienia i zawsze można znaleźć pewne nisze, czyli oferować usługi poszukiwane na rynku. I jak uczy doświadczenie, tak się właśnie dzieje. Nowo otwierane firmy przejmują część rynku, czyli przejmują wykonanie usług, które dotychczas wykonywały inne firmy, tylko że drożej i gorzej. Można więc powiedzieć, że nawet w okresie spowolnienia gospodarki jest miejsce dla odważnych. Po części również nowe firmy zakładają ludzie, którzy po prostu nie mogą znaleźć pracy na etacie. Takie malutkie firmy mogą w przyszłości rozrastać się, zatrudniać ludzi i przyczyniać się do szybkiego wzrostu gospodarki. A więc tym ludziom należy pomagać, należy ich wspierać. No i oby tylko nie załamali się, bo doświadczenia pokazują, że w ciągu kilku lat ponad połowa nowych firm znika i ludzie wracają do pracy na etacie. Panie Katarzyna, komentuję, prowadzę firmę od roku, dostałam dotację z Unii na założenie działalności. Teraz wiem, że prowadzenie firmy nie jest prostą sprawą, pomimo zniżki w zus koszty utrzymania firmy są bardzo duże. Jeśli ktoś nie ma pewności, czy będzie miał zlecenia, czyli pracę i liczy tylko na pieniądze z dotacji, myśli źle. Nie ma sensu zakładać firmy, gdy nie jest się pewnym konkretnych zamówień. 7 3, kierunkowy 022, panie Łukaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę powiedzieć odnośnie procesu zakładania własnej firmy. Ja złożyłem papiery na dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej na założenie działalności. Niestety przepisy, które zostały ustawione, uniemożliwiły mi skorzystanie z tej dotacji, bo oni mieli możliwości podżerowania tej, tej, tej pożyczki, tej, tego dofinansowania. Sprawa mhm. wygląda tak. Mam swoich odbiorców zagwarantowanych na całą Polskę, bo to miała być produkcja drobna. Mhm. Mam już ustalone nawet prototypy, Mam podwykonawcę. I mimo tego, że przynosiłoby to dochody, bo przynosi do tej pory, niestety jestem zmuszony pracować w szarej strefie, bo nie jesteśmy nawet po prostu w tym momencie założyć tej firmy, bo to są małe zamówienia na początku i nie mogę wystarczyć większą produkcją. I takie to są po prostu przepisy, że zamiast pomagać osobom, które chcą coś zrobić w życiu, chcą, wiem, przestać być na, na rędzie i płacić, a nie tylko brać, to się im utrudnia, a przecież nie każdy ma możliwość e, znalezienia dwóch, trzech żyrantów po 2500 zł brutto, zwłaszcza jak ja mieszkam e, w Polsce B, czyli na wschodzie. Panie Nie Wojciechu. Wieczmy, że, że w, tym, w tym kierunku należałoby trochę. E, coś Pomyśleć. Zmienić. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Witam. Halo. E, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dla porównania najpierw zacząłem prowadzę działalność w Niemczech i w tym roku, jakieś dwa miesiące temu, założyłem działalność w Polsce. I powiem, to jest katastrofa. W Niemczech zakładanie firmy, gdzie musiałem pójść do Urzędu Miejskiego, do, założyć konto i każdy przedsiębiorca musi mieć swojego księgowego, trwało w sumie godzinę, 10 minut. A u nas? 10 minut. Księgowy tak dla porównania, miesięcznie kosztuje około 20 euro. Ja nie jestem dużą firmą, mam małe dochody, ale jestem się w stanie utrzymać. Dalej, wynajem magazynu. Wynajem magazynu w Niemczech kosztuje około 2 euro, euro za metr kwadratowy. W Polsce jest to 16 zł, gdzie jeszcze trzeba zapłacić za to podatek gruntowy. Mhm. Proszę mi powiedzieć, ja nie widzę szans. Na tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce. Dziękuję. Pan Jacek. Panie Jacku, witamy. Halo? Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Ja o swojej działalności gospodarczej nie chciałbym wspominać, bo prowadziłem ją przez 10 lat i tylko ciśnienie, wymi mi się niepotrzebnie podniosło. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden detal, o którym wspomniał ekspert, z którym rozmawiał pan na samym początku. Mhm. Mianowicie mnóstwo bezpłatnych kursów, porad i tak dalej. Ilu ludzi potrzeba i jaką machinę trzeba uruchomić, żeby ludziom w Polsce umożliwić, ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. I to jest po prostu Chore, ponieważ w innych krajach na świecie jest to o wiele prostsze, a u nas uruchamia się tak potężne siły i tak potężne środki, żeby ludzie wogli, mogli w ogóle prowadzić działalność gospodarczą. się o co chodzi, tak? I muszą, i muszą się skupić na tym, na tym, zamiast po prostu zarabiać pieniądze i prowadzić swoją działalność Panie Jacku, dziękuję. Pan dziękuję Krzysztof, bardzo, o witam. krótką wypowiedź proszę. Panie Krzysztofie, witam, halą. Witam, witam. Dzień, Dzień dobry. dobry. Mam przyjemność prowadzić, nie mogąc znaleźć pracy wcześniej od 10 lat, własną firmę. E... Tak się zastanawiam, czy nie jest to audycja to Kolejna audycja, kolejne poruszenie tematu, Bezproduktywne poruszenie tematu e, Prowadzę filmę To uważa czy... pan, że Lepiej w ogóle nie rozmawiać? Nie wskazywać na problemy? To znaczy się, wie pan, jeżeli rozmawiamy, to rozmawiajmy i wyciągajmy z tego wnioski. Natomiast yy, ktoś kiedyś zapytał, kto w tym kraju żyje. Żyją optymiści, że będzie lepiej, bo wszyscy te wyjechali. Natomiast po tych dziesięciu latach, wie pan, to jest tragedia. Wypowiadał się pan, który tu wcześniej mówił, że też prowadzi firmę, zostało ich dwóch tam w branży. Mhm. Ja powiem panu, że z roku na rok jest coraz gorzej, coraz większe obwarowania, coraz większe kłopoty, coraz większe koszty, natomiast dla osób, które prowadzą tę działalność, jako takich ulub, ja nie widzę. Za 29 minut, godzina 13, Leszek i niezależny doradca do spraw komunikacji społecznej. Nad swoim jest łatwiej pod warunkiem, że swoje jest rzeczywiście swoje. Człowiek jest odpowiedzialny tylko przed sobą i wszystkie niepowodzenia oraz trudności wynikające np. z systemu prawnego, gospodarczego, on musi brać, że tak powiem, na klatę. Ale wszystkie osoby przedsiębiorcze... Powinny przynajmniej raz w życiu spróbować tego, bo taka niezależność może być źródłem ogromnej satysfakcji i w przyszłości również godnego życia nie tylko tej osoby, ale również bliskich i rodziny. Przyznam, że byłem umówiony na tę godzinę na rozmowę z panem posłem Januszem Palikotem, no ale niestety przynajmniej na razie nie odbiera telefonu. Mamy nadzieję, że uda nam się połączyć za chwilę. Pan Sebastian, tymczasem witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie mam swojej firmy, nie założyłem nigdy się na to, nie odważyłem po prostu, żeby założyć, ale założyła moja przyszła szwagierka. Jestem bardzo z tego zadowolony, po prostu dałem mi miejsce pracy i nie muszę dojeżdżać daleko do pracy i im więcej firm tworzy się nowych, tym więcej miejsc pracy. No, jeszcze żeby ZUSS tylko troszkę popuścił z tymi yy, różnymi watami i innymi rzeczami, i byłoby wszystko ok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś się napisał. Otworzyłem działalność, jednak od razu nie wyszło na rękę. W najlepszym wypadku miałem 1500 zł. Teraz pracuję na czarno. Na rękę mam 6000 zł. Na emeryturę odkładam sama. Ubezpieczenie mam na męża. Czy to nie jest wygodniejsze? Pyta słuchaczka. Pan Marcin. halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam pana, słucham. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem pierwszy raz od naprawdę, naprawdę długiego czasu. Mm -hmm. e, parę wniosków się nasuwa. Ja prowadzę działalność gospodarczą, która została nawet przekształcona w spółkę. Natomiast to nie ma znaczenia. Znaczenie jest e, rzecz, który której chciałem powiedzieć, jest następująca. Ktoś, kto zakłada działalność gospodarczą, musi wyraźnie e, no, być w to zaangażowany. I e, spotykałem się często z takimi sytuacjami, że e, ktoś zakłada firmę i czeka, że jak to się mówi kolokwialnie, wszystko spadnie z nieba, prawda? Bo jak już ma firmę, to jest świetnie. Nie, to jest naprawdę ciężka praca. I Jeśli ktoś podejmie się tej ciężkiej pracy z pewną odpowiedzialnością za to, co robi, to naprawdę gwarantuje, że będzie satysfakcjonowany, bo faktycznie praca na swoje, to i szczęście i szczęście takie właśnie ze względu że się robi na swoje i takie jeszcze finansowe dodatkowo tak mi się wydaje, więc polecam bez założeniem, że e, no jednak pracujmy, nadal pracujemy, że firma to nie jest, że nie jest tak szczególnie... Samo dla tych, się nie zrobi, właśnie, tak? Samo się nie zrobi, właśnie w tym rzecz. Ktoś, mm -hmm. kto zaczyna naprawdę musi mnóstwo pracy, czasu włożyć i wracamy do domu i nie kończy się nasza praca. My dalej mamy wszystko na głowie, a im więcej zleceń, jak tutaj słuchacze mówili, im więcej pracy, tym, tym więcej tej pracy domowej więcej. Bardzo panu dziękuję. Pani Alicja komentuje, ZUS ściąga olbrzymie składki i tylko dlatego, że są one tak wysokie blokuje rozwój wielu firm. Stąd rodzi się szara strefa i będzie, jeśli nic się nie zmieni. Pan Jarosław, halo, dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam, witam słuchaczy. Ja chciałem swoje zdanie na temat dzisiejszej rozmowy. Mianowicie Rozpocząłem działalność gospodarczą z żoną mając 5 tysięcy złotych swoich własnych środków, ale postanowiliśmy ten interes rozkręcić, mimo że nie będę mówił o branży, ale postanowiliśmy go rozkręcić za wszelką cenę i kosztowało nas to dużo poświęce Nie kupowaliśmy od razu samochodu służbowego, nie trzech telefonów, nie sekretarka, nie księgowa, wszystko samym własnym kosztem, własnymi siłami, własnymi możliwościami i po dwóch latach mamy naprawdę bardzo dobrze prosperującą firmy z branży medycznej, gdzie naprawdę dochody są słuszne i stali nas, nas opłacujemy opłacujemy na opłacenie na, pracowniku, na podatki. I jednak można, tylko trzeba po prostu, tak jak mówił mój poprzednik, ciężko pracować i nie, że do, do 15 i wracamy do domu i leżymy, tylko do 23 dokumenty, papiery, pilnujemy interesu, pilnujemy pracowników, pilnujemy księgowości. W ten sposób to naprawdę dużo osiągnąć. A ci, co nie mówią, że nie da się od działalności nie da się zarobić w Polsce, nie ja się wezmą po prostu do roboty, bo to tylko i wyłącznie z własną pracą i własną determinacją można w naszym kraju coś osiągnąć. Ja jestem tym najlepszym przykładem, naprawdę jest mi bardzo dobrze w tym momencie, i dla bogajca nie mogę narzekać na sytuację i na sytuację polityczną, gospodarczą po prostu trzeba, jak to, i więcej. <śmiech> jak to miło posłuchać szczęśliwego człowieka. Pan Mariusz napisał uważam, że, że osoby narzekające na składki ZUS-u, szczególnie po okresie ulgi, powinny w miarę szybko zlikwidować. Swoją działalność I zatrudnić się na etacie, bo co to za firma, która ma położyć, którą ma położyć zwiększenie składek ZUS na przykład o 500 zł? To nie żadna firma. Siedem trójek kierunkowy z 022, czy na swoim jest łatwiej? Marcin Peterlik, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Prowadzenie własnej firmy wymaga posiadania pewnych mówią, umiejętności, ale także pewnej mentalności. Niektóre osoby mają taką mentalność i doskonale odnajdują się w prowadzeniu własnego biznesu. Czują się wtedy dobrze, niezależni od szefa, od właściciela i odnoszą sukces. Ale jest też dużo takich osób, które takiej mentalności, tej powiedziałbym żyłki przedsiębiorczości też skłonności do ryzyka, bo jednak prowadzenie własnego biznesu to jest jednak ryzyko. Nie mają i takie osoby nawet jeśli decydują się pod wpływem na przykład tego, że stracą pracę na podjęcie własnej działalności, założenie firmy, to oni rzeczywiście mogą dosyć szybko ponieść porażkę i ponownie poszukiwać jakiejś pracy najemnej. Za 20 minut, godzina 13. Nie możemy się proszę Państwa połączyć z Panem Posłem Januszem Palikotem, ale znalazł szczęśliwie dla nas czas Pan Poseł Mirosław Sekuła, Platforma Obywatelska. Słyszymy się? Witam serdecznie. Witam Panie Pośle, przypomnę wiceprzewodniczący Komisji Przyjazne ne, Państwo. Panie Pośle, nasze państwo jest przyjazne? Nasze państwo nie jest jeszcze przyjazne, ale mam nadzieję, że przyczyniamy się do zwiększenia jego przyjazności, a szczególnie chodzi nam o tą przyjazność, e, która dotyka, która ma być e, wobec ludzi, którzy podejmują trud działalności gospodarczej i ja to mówię zupełnie tak e, z pełnym serio? przekonaniem z pełnym przekonaniem, że to jest nasze zadanie jako posłów. Mhm. Mm I w ramach tej przyjaźni rząd chce właśnie, by otwarte fundusze emerytalne dostawały nie 7,3% mojej pensji, a tylko 3%. Reszta ma trafić do ZUS. No, nie tak się z Państwem umawiałem. On czeka na mój komentarz w tej sprawie? Na przykład... Nie, nie, to to, to, to, to to tym się nie zajmuje komisja przyjazne Państwo. Więc my się my się tym nie zajmujemy. To są rozwiązania systemowe, które muszą przejść przez komisje branżowe. Jeżeli my byśmy się takimi rzeczami zajmowali, to wtedy byśmy weszli w szkodę innym komisjom tym komisjom merytorycznym, to pan ja, ja, rozumiem. ja tylko nie bardzo chcę na ten temat wypowiadać. Zapytałem po prostu że... jako, jako członka klubu parlamentarnego Platformy wie pan, Obywatelskiej. Wie pan, ja uważam, że, że w ogóle z ubezpieczeniami wszelkimi, z ubezpieczeniami zdrowotnymi, z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi jest jeden problem, mhm. że do tej pory nie udało się w naszym państwie wykształcić takiego systemu ubezpieczeń, który by ubezpieczał osobę a nie ubezpieczał instytucje. Bo tak, bo tak naprawdę to moje, mój samochód ma lepsze ubezpieczenie. To prawda. Autokasko niż ja mam zdrowotne. Bo tak naprawdę ubezpieczenie zdrowotne to jest ubezpieczenie dla służby zdrowia, a nie dla mnie. No i pański samochód może patrzeć w przyszłość. Niekoniecznie, no, niekoniecznie wiecie, ludzie. Czeka, czeka nasz. Na... Nie tylko nasz nas, na, na, nas rząd czy, czy, czy nasz parlament, ale całe nasze społeczeństwo. Taka bardzo poważna i otwarta dyskusja, ale musi ona być wol, wolna od bieżących interesików politycznych, nawet nie interesów politycznych. Czeka nas dyskusja, jak doprowadzić do zmiany systemu emerytalnego, zmiany systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Tak, żeby każdy, który płaci jakieś składki, czuł, że on jest ubezpieczony, a nie obawiał się tego, że jakaś instytucja jest ubezpieczona, ubezpieczona za jego pieniądze. Ta Panie... wielka reforma emerytalna, która była zrobiona w trzeciej kadencji Sejmu, czyli za aws jedna z tych wielkich mm -hmm. reform łuska, ona wreszcie przywróciła to, co zostało zniszczone. W 1976 roku, czyli wtedy, kiedy fundusz emerytalny włączono do budżetu państwa, czyli krótko mówiąc zrabowano go na rzecz, na rzecz państwa, ale jeszcze ten system nie jest na tyle dobry, żeby on mógł ubezpieczać ludzi i przede wszystkim pozbawić ich strachu przed przyszłością. No ale ludzie tego co się boją, to myślę, że boją się ZUS-u jako instytucji. Bardziej, jak sądzę, ufają otwartym funduszom emerytalnym niż środkom gromadzonym w ramach y, y, fusu. Mm. Nie pan, ja ponieważ należę do ludzi. Pomimo tego, że należę do ludzi starszych, bo mam już powyżej 50 lat i że byłem w tej końcówce osób, które mogły się przenieść do otwartych funduszy inwestycyjnych. To zdecydował to ja to się pan. A, zrobił pan to. Tak, ja jestem w tym w tym ja, ja nie, nie jestem zus o tak powiem. Mm -hmm. I uważam, że podjąłem y, dobrą, rozsądną decyzję i tylko teraz się martwię, czy czasem nie będzie tak że y, na tym y, wyjdę gorzej niż ci bardziej zachowawczy, ale mam nadzieję, że dyskusja nad nowymi rozwiązaniami y, ten aspekt również uwzględni, czyli po prostu zaufania do państwa ze strony obywateli. O, no to, to temat rzeka. Ja nieprzypadkowo, panie pośle, rozmawiam o kłopotach ZUS-u czy o tym, jak przebiegać będzie ten strumień składek na OFE czy na ZUS -y właśnie, bo dziś rozmawiamy ze słuchaczami i ja zapytałem słuchaczy, czy na swoim jest łatwiej, czy ci podejmujący działalność gospodarczą, czyli to, co leży w pana zainteresowaniach bardzo, mają łatwiej. Czy czują się... Pewni. E, pan, pana na zdaniem... swoim jest trudniej. A, no właśnie. Na swoim jest zdecydowanie trudniej, ale e, możliwość e, uzyskania większego sukcesu jest większa. Czyli po prostu ryzyko jest duże, e, wysiłek jest ogromny, bo ja e, nie znam takiego e, pracującego na swoim, który liczy swoje godziny pracy i, że tak powiem, odbija kartę i idzie do domu. On pracuje cały czas, mm -hmm. ale też szansa samorealizacji, jest nieporównanie większa niż wtedy, kiedy się jest pracownikiem najemnym. Tym podejmującym działalność gospodarczą miała pomagać właśnie, miała pomagać Komisja Przyjazne Państwo. I pomaga, panie redaktorze. No więc stąd moje pytanie. Co się udało Komisji Przyjazne Państwo? Nie no trudno, żebym wymieniał 50 rozwiązań, które przed nas proponowane weszło w życie, ale ja tylko powiem o jednym. Mm. Ciągle przypominam o tym, że z inicjatywy naszej komisji została zniesiona tak zwana natychmiastowa wykonalność decyzji podatkowych. A tak żeby to jest. krótko przypomnieć, mm -hmm. no to powiem, że gdyby wcześniej zostało to wprowadzone, to nie byłoby afery kruski, nie byłoby afery JTT, czyli nie byłoby takiej sytuacji, kiedy urzędnik Wykańcza urzędu tak zagina ten przysłowiowy parol na jakiegoś na jakiegoś yy, Przedsiębiorcy, mm -hmm. daje mu decyzję podatkową, która jest natychmiast egzekwowana, a po trzech latach y, mówi mu przepraszam, pomyliłem się, no oddaję tak. pieniądze z odsetkami, ale cała jego działalność gospodarcza jest zrujnowana. No klasyką rzeczywiście, pan możliwe. wspomniał nazwisko prezesa, klasyką jest tutaj przykład Optimusa właśnie, tak. Oczywiście. Czyli teraz, wie Pan, ja, ja to, to uważam za najbardziej takie rewolucyjne i najbardziej sprzyjające prowadzącym działalność gospodarczą rozwiązanie, które z naszej inicjatywy i później współpracy z Ministerstwem Finansów zostało wprowadzone do, do ordynacji podatkowej. Ale te 50 innych bym też mógł wymieniać, ale myślę, że to nie o to chodzi. Słuchacze dzisiaj kilkakrotnie wskazywali nie zresztą po raz pierwszy um, uwagę na to zjawisko i tę zależność i, i taki wymóg prawny, że muszą najpierw odprowadzać podatki, a ewentualnie potem e, e, podatki wynikające z faktury wystawionej i tak. obciążenia, a ewentualnie później otrzymują z tytułu tej faktury pieniądze. Tak, nasza, nasza komisja próbowała to zmienić. No i? No, niestety opór Ministerstwa Finansów jest na razie za duży. Minister, Ministerstwo Finansów uważa, że byłoby to zbyt dużym zagrożeniem rozchwiania finansów publicznych. Ale wie pan, no ale już jesteśmy prawie, że gotowi i, i, i, i myślę, że za niedługo wprowadzimy rozwiązanie, że przestaniemy się wygłupiać, przepraszam za, za wyrażenie, ale wygłupiać się z podatkami w listopadzie i grudniu. Mm. Czyli, że po prostu listopad i grudzień zaczną być takim samym miesiącem podatkowym jak styczeń i luty, czyli przestaniemy płacić w listopadzie tych dwóch stawek podatku, a, a, a później to próbować rozliczać, czyli przestanie się również takie bezsensowne uciekanie z pieniędzmi w końcówce roku. Panie pośle, dziękuję za spotkanie. Dość zaskakujące pewnie dla Pana, ale dziękuję za aktywność Miło i bardzo. pomoc społeczną i decyzję o rozmowie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Panie Waldemarze, witam. Halo. Dzień dobry. Witam Dzień panie, dobry, witam, panu. panie redaktorze. Tak, słyszę Pana. Tak, ja mam już, no, trzyletnie, można powiedzieć, doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Muszę powiedzieć, że w moim przypadku to była, no, niezwykła rewolucja, także i w psychice, bo od zawsze pracowałem na etacie, całkiem zresztą nieźle pracowałem w bankowości, więc, więc, więc i, i finansowo nie było najgorzej. W momencie, kiedy pojawiła się Możliwość założenia działalności, czy otrzymałem taką propozycję? No, powiem szczerze, parę nocy nie przespałem. Mm -hmm. e, ryzyko było duże, przynajmniej wtedy tak rozumiałem, ale powiem, opłaciło się. Zdecydowanie w moim przypadku jest lepiej prowadząc działalność gospodarczą, chociaż, o ile dobrze pamiętam, pytanie było czy łatwiej, to łatwiej może czy nie. Czy na swoim bo... jest łatwiej? Tak. <laughs> Nie, no łatwiej nie jest, bo wie pan, jeżeli człowiek pracuje nawet te 8-10 godzin, to wie, że po jakimś tam czasie zamyka komputer, zamyka biurko, wychodzi i... Nie ma święty spokój, tak? Tak. W przypadku własnej działalności, jak mówi mój przedmówca, tutaj człowiek po prostu nie liczy no, godzin. Po prostu pracuje wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Owszem, czasami kiedy jest gorzej, można sobie zrobić wolny dzień i to jest ta lepsza strona działalności gospodarczej, żeby bycia u siebie. Natomiast no, często jest tak, że jak ja wyjeżdżam o godzinie 8-9 z domu, wracam często po 22-3. Niestety taka jest rzeczywistość. Ale nie żałuję i, i polecam wszystkim, którzy są przed taką decyzją, czy zastanawiają się czy aby na pewno, aby na pewno warto próbować. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Grzegorz Klimas na koniec, właściciel firmy Cobra. Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Jak człowiek jest sam sobie szefem, no to wtedy może decydować, kiedy pracuje, jak pracuje, ile czasu, kiedy ma urlop, kiedy ma wolne, ale z drugiej strony, jak pracuje się na etacie, no to ma się przynajmniej pewność wypłaty i tego, że no co miesiąc jakieś tam pieniądze będą. Natomiast na własnym to jest tak, że raz są pieniądze, raz ich nie ma, raz są większe, raz są mniejsze. No i niestety to, co chyba dobija wszystkich prowadząc. Szczególnie małe firmy to jest potwornie rozbudowana biurokracja. Mnóstwo papierków, pism, deklaracji. No, jest teraz troszeczkę tego mniej, ale w dalszym ciągu giniemy w papierach. Na koniec teraz jeszcze spotkanie z panem Mateuszem Gaczyńskim, ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam pana ponownie. Witam. Dziś na pytanie, czy na swoim jest łatwiej 29% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak, 71% odpowiedziało, że nie. Mm, ale to, że jest trudniej, nie znaczy, że to jest y, misja beznadziejna, że to ma się nie udać, prawda? Dokładnie tak. Ja szczerze powiedziawszy, bym bardzo ciekawy wyników sądy, gdybyśmy pytanie postawili inaczej, to znaczy czy na swoim jest lepiej. Eee, szczerze powiedziawszy, słucha, słuchałem tej au, państwa audycji e, przez ostatni czas i e, Zdecydowana większość tych, którzy dodzwonili się do radia, e, zdaje się potwierdzać tą tezę, że na swoim jest po prostu dużo lepiej niż na etacie. Mm, tak, z tonu wypowiedzi, y, z optymizmu bijącego wynikało, że, y, że te wybory ludzie sobie po prostu chwalą. Dokładnie Tak. Niemniej, no jak zwykle, mnóstwo maili, mnóstwo listów od słuchaczy, to w zasadzie codziennie powinna być taka kopalnia wiedzy dla rządzących, bo no mnóstwo spraw poruszanych, bardzo często również sprawa nadmiernego fiskalizmu państwa, sprawa tych gigantycznych obciążeń, które wcześniej czy później każdego przedsiębiorcę dotyczą, nawet tego, który ma początkowo zwolnienia w spłacie składek zusowskich Wie Pan, jak Polacy prowadzący działalność reagują na nadmierny fiskalizm państwa? E, uciekając w szarą strefę. A no właśnie. I przyznam, że mnie troszkę ciekawi, dlaczego rządzących to nie martwi. Ta poszerzająca się mm, szara strefa, ten poszerzający się udział szarej strefy w produkcie krajowym brutto. Jakoś się tym nikt nie martwi. A to są gigantyczne pieniądze. Nie jest na pewno tak, że nikt się tym nie martwi. I nie jest też na pewno tak, że rządzący... Tym krajem, czy jakimkolwiek krajem są głusi na, na to, co płynie ze strony przedsiębiorców. Nie zawsze jednak udaje się zrobić tak, żeby zadowolone były obie strony, czyli przysłowiowe Ministerstwo Finansów, które musi w jakiś sposób zbilansować budżet i przedsiębiorca, który, no mówiąc bardzo brutalnie i wprost, ten budżet finansuje. Mm -hmm. Do, Powinniśmy dążyć do, do, do osiągnięcia takiego złotego środka pomiędzy obciążeniem przedsiębiorcy a e, zapewnieniem e, tym nieprzedsiębiorcom, czyli m.in. ręcistom emerytom, e, dzieciom, które e, mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do edukacji, e, możliwości korzystania z tych wszystkich udogodnień, które państwo jest e, zobowiązane na podstawie umowy społecznej, czy jakkolwiek jak byśmy nazywali ten układ, w którym funkcjonujemy, e, zapewnić. Dziękuję za spotkanie i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Mateusz Gaczyński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To tyle proszę Państwa na dziś. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa.